Rozdział 2. Fundamenty Niniejsza sekcja Instrumentum Laboris ma na celu nakreślenie fundamentów wizji Kościoła Synodalnego w misji, zachęcając nas do pogłębienia naszego rozumienia tajemnicy Kościoła. Celem tego rozdziału nie jest przedstawienie pełnego traktatu eklezjologicznego, lecz wsparcie drogi rozeznania Synodalnego Zgromadzenia w październiku 2024 roku. Odpowiedź na pytanie, jak być kościołem synodalnym w misji, wymaga horyzontu, w którym można umieścić refleksje oraz propozycje duszpasterskie i teologiczne, wytyczając drogę, która jest przede wszystkim drogą nawrócenia i reformy. Z kolei konkretne kroki podjęte przez Kościół pozwolą na wyostrzenie się horyzontu, i głębsze zrozumienie fundamentów w twórczej wzajemności między refleksją teologiczną a praktyką duszpasterską, która charakteryzuje całą historię Kościoła. W Chrystusie, światłości wszystkich narodów, jesteśmy jednym ludem Bożym, powołanym do bycia znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem oraz jedności całego rodzaju ludzkiego. Realizujemy to podążając razem przez historię. Żyjąc w komunii, którą karmi życie trynitarne Promując uczestnictwo wszystkich na rzecz wspólnej misji Wizja ta jest głęboko zakorzeniona w żywej tradycji Kościoła Proces synodalny pozwoliłby odnowiona świadomość tej wizji Dojrzała, wyrażając się w zbieżnościach, które pojawiły się w trakcie drogi rozpoczętej w 2021 roku Pierwsza sesja zgromadzenia synodalnego podjęła je i uwzględniła w sprawozdaniu podsumowującym, które na nowo zostało przekazane całemu Kościołowi do procesu rozeznania mającego zakończyć się podczas drugiej sesji. Kościół jako lud Boży Sakrament jedności Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego daje początek mistycznej, dynamicznej i wspólnotowej tożsamości ludu Bożego ukierunkowanej na pełnię życia, w której poprzedza nas Pan Jezus oraz na misję zaproszenia wszystkich mężczyzn i kobiet do przyjęcia z wolnością daru zbawienia. Podczas chrztu Jezus przyobleka nas w siebie, dzieli się z nami swoją tożsamością i misją. Spodobało się Bogu uświęcić i zbawiać ludzi niepojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by go wyznawał w prawdzie i zbożnie mu służył, uczestnicząc w komunii trynitarnej. W swoim ludzie i poprzez niego Bóg realizuje i objawia zbawienie, które daje nam w Chrystusie. Synodalność jest zakorzeniona w tej dynamicznej wizji ludu Bożego z powszechnym powołaniem do świętości i misji, pielgrzymującego do Ojca śladami Jezusa Chrystusa i ożywianego przez Ducha Świętego. Ten synodalny i misyjny lud Boży głosi i daje świadectwo dobrej nowinie, o zbawieniu w różnych kontekstach, w których żyje i kroczy. Podążając razem ze wszystkimi narodami ziemi, z ich kulturami i religiami, prowadzi z nimi dialog i im towarzyszy. Proces synodalny przyczynił się do wzrostu świadomości tego, co to tak naprawdę oznacza być ludem Bożym, zgromadzonym jako kościół z każdego plemienia, języka, ludu i narodu, który przeżywa swoją drogę do królestwa w różnych okolicznościach i kulturach. Lud Boży jest podmiotem wspólnotowym, który w swojej drodze do spełnienia przechodzi przez etapy historii zbawienia. Lud Boży nie jest sumą ochrzczonych, lecz stanowi my Kościoła. Jest wspólnotowym i historycznym podmiotem synodalności i misji, tak aby wszyscy mogli otrzymać zbawienie przygotowane przez Boga. Włączeni w ten lud przez wiarę i chrzest towarzyszą nam Maryja Dziewica, znak pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego, póki nie nadejdzie Dzień Pański. Apostołowie, Ci, którzy oddali życie, aby świadczyć o swojej wierze. Uznani święci i święci z sąsiedztwa. Chrystus jest światłością narodów, a światłość ta jaśnieje na obliczu Kościoła, który jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Podobnie jak księżyc, Kościół świeci światłem, które odbija. Nie może zatem rozumieć swojej misji w sposób autoreferencyjny, ale przyjmuje odpowiedzialność bycia sakramentem więzi, relacji i komunii w służbie jedności całego rodzaju ludzkiego, zwłaszcza w naszych czasach tak zdominowanych przez kryzys uczestnictwa, brak poczucia wspólnego przeznaczenia oraz przez często zbyt indywidualistyczną koncepcję szczęścia, a tym samym zbawienia. Kościół wypełniając swoją misję przekazuje światu Boży zamysł, zjednoczenia w nim całej ludzkości poprzez dzieło zbawienia. W ten sposób nie głosi samego siebie, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana. Gdyby tak nie było, Kościół utraciłby swoje istnienie w Chrystusie jako sakrament, a zatem swoją tożsamość i rację bytu. W drodze do pełni Kościół jest sakramentem Królestwa Bożego w świecie. Współdzielone znaczenie synodalności Dzięki doświadczeniom ostatnich lat mogliśmy lepiej zrozumieć i pełniej przeżywać terminy takie jak synodalność i synodalny, wywodzące się ze starożytnej i stałej praktyki kościelnej gromadzenia się na synodach. Coraz częściej kojarzą się one z pragnieniem kościoła bliższego ludziom, mniej biurokratycznego, bardziej relacyjnego który jest domem i rodziną Boga. Podczas swojej pierwszej sesji zgromadzenie osiągnęło porozumienie w kwestii znaczenia synodalności, które stanowi podstawę tego instrumentum laboris. Różne dogłębne badania będące obecnie w toku mają na celu wyraźniejsze dookreślenie katolickiej perspektywy w odniesieniu do tego konstytutywnego wymiaru kościoła, w dialogu z innymi tradycjami chrześcijańskimi oraz z poszanowaniem różnic i specyfiki każdej z nich. W najszerszym znaczeniu synodalność można rozumieć jako wspólne podążanie chrześcijan z Chrystusem do Królestwa wraz z całą ludzkością. Synodalność zorientowana na misję pociąga za sobą zwoływanie zgromadzeń na różnych poziomach życia eklezjalnego. Wzajemne słuchanie, dialog, wspólnotowe rozeznanie, Budowanie konsensusu jako wyraz uobecniania żywego Chrystusa w duchu i przyjmowanie zróżnicowanej współodpowiedzialności. Synodalność oznacza zatem specyficzny styl, który charakteryzuje życie i misję Kościoła. Styl, który rozpoczyna się od słuchania jako pierwszej czynności Kościoła. Wiara, która rodzi się ze słuchania oraz głoszenia dobrej nowiny, żyje dzięki słuchaniu. Słuchaniu Słowa Bożego, słuchaniu Ducha Świętego, słuchaniu siebie nawzajem, słuchaniu żywej tradycji Kościoła i jego magisterium. Na etapach procesu synodalnego Kościół po raz kolejny doświadczył tego, czego uczą pisma. Można głosić jedynie to, co się usłyszało. Synodalność musi wyrażać się w zwykłym sposobie życia i działania Kościoła. Niniejszy modus vivendi et operandi Realizuje się poprzez wspólnotowe słuchanie słowa i sprawowanie Eucharystii, braterstwo komunii oraz współodpowiedzialność i uczestnictwo całego ludu Bożego na jego różnych poziomach i z rozróżnieniem posług oraz ról w jego życiu i misji. Termin ten wskazuje również na kościelne struktury i procesy, w których synodalna natura Kościoła wyraża się na poziomie instytucjonalnym, a wreszcie oznacza te szczególne wydarzenia, w których Kościół jest zwoływany przez kompetentną władzę. W stosunku do rzeczywistości Kościoła, kategoria synodalności nie jawi się jako alternatywa wobec kategorii komunii. W praktyce, w kontekście eklezjologii ludu bożego ukazanej przez Sobór Watykański II, pojęcie komunii wyraża głęboką istotę tajemnicy i misji Kościoła, która znajduje swoje źródło i szczyt. Celebracji Eucharystii, to znaczy zjednoczeniu z trój jedynym Bogiem i w jedności między ludźmi, która realizuje się w Chrystusie przez ducha Świętego. Synodalność w tym samym kontekście wskazuje na specyficzny sposób życia i działania Kościoła, ludu Bożego, który objawia i realizuje swoje istnienie w formie komunii, kiedy wszyscy jego członkowie idą razem gromadzą się wspólnie i biorą czynny udział w swojej misji ewangelizacyjnej. Synodalność w żaden sposób nie oznacza podważenia szczególnej władzy i specyficznego zadania, które sam Chrystus powierza pasterzom – biskupom z prezbiterami, ich współpracownikami oraz biskupowi Rzymu, który jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak i wszystkich wiernych. Wręcz przeciwnie, stwarza nam najodpowiedniejszy kontekst interpretacyjny, pozwalający zrozumieć samo kapłaństwo hierarchiczne i zaprasza cały Kościół, łącznie z tymi, którzy sprawują władzę, do autentycznego nawrócenia i reformy. Synodalność nie jest celem samym w sobie. Ponieważ oferując możliwość wyrażenia natury Kościoła i doceniania wszystkich charyzmatów, powołań i posług w Kościele, pozwala wspólnocie tych, którzy wierzą i widzą Jezusa, głosić Ewangelię w sposób najbardziej odpowiedni dla kobiet i mężczyzn każdej epoki i miejsca oraz być widzialnym sakramentem zbawczej jedności, której pragnie Bóg. Synodalność i misja są zatem ściśle ze sobą powiązane. Jeśli druga sesja kładzie nacisk na wybrane aspekty życia synodalnego, czyni to z myślą o większej skuteczności w misji. Jednocześnie synodalność jest warunkiem kontynuowania drogi ekumenicznej, przybliżającej widzialną jedność wszystkich chrześcijan. Grupa badawcza nr 10 pracuje nad zagadnieniem owoców drogi ekumenicznej w praktykach kościelnych. Jedność jako harmonia w różnorodności Dynamizm komunii kościelnej, a tym samym synodalnego życia kościoła odnajduje swój własny model i spełnienie w liturgii eucharystycznej. W niej komunia wiernych jest jednocześnie komunią kościołów, która przejawia się w komunii biskupów, zgodnie ze starożytną zasadą, według której kościół jest w biskupie, a biskup jest w kościele. Pan postawił apostoła Piotra i jego następców na służbie komunii. Na mocy posługi Piotrowej biskup Rzymu jest trwałym i widzialnym źródłem oraz fundamentem jedności Kościoła, wyrażającej się w komunii wszystkich wiernych, wszystkich kościołów, wszystkich biskupów. W ten sposób objawia się harmonia, która jest działaniem Ducha Świętego w Kościele, ducha, który sam jest harmonią w osobie. W trakcie procesu synodalnego pragnienie jedności Kościoła wzrastało wraz ze świadomością jego różnorodności. To właśnie dzielenie się między Kościołami przypomniało nam, że nie ma misji bez kontekstu, to znaczy bez jasnej świadomości, że dar Ewangelii jest przeznaczony dla ludzi i wspólnot żyjących w określonych czasach i miejscach, nie zamkniętych w sobie samych, ale raczej niosących ze sobą historię, które muszą być uznane, szanowane i zachęcane do otwierania się na szersze horyzonty. Jednym z największych darów otrzymanych w trakcie tej drogi była możliwość odkrycia i świętowania piękna, wielokształtnego oblicza Kościoła. Odnowa synodalna sprzyja do dowartościowaniu kontekstów jako miejsc, w których uobecnia się i realizuje powszechne wezwanie Boga do włączenia się w Jego lud. To Królestwo Boże, które jest sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym. W ten sposób różne kultury są w stanie uchwycić jedność, która leży u podstaw i dopełnia ich tętniącą życiem różnorodność. Dowartościowanie kontekstów kultur i różnorodności jest kluczem do wzrastania w formie synodalnego kościoła misyjnego podobny sposób wzrosła świadomość różnorodności charyzmatów i powołań, które Duch Święty nieustannie wzbudza w Ludzie Bożym. Rodzi się zatem pragnienie, aby rozwijać zdolność ich rozeznawania, zrozumieć ich związek z konkretnym życiem każdego Kościoła oraz Kościoła jako całości, a przede wszystkim, aby je angażować dla dobra misji. Oznacza to również głębszą refleksję nad kwestią uczestnictwa w odniesieniu do komunii i misji. Na wszystkich etapach procesu pojawiło się pragnienie rozszerzenia możliwości uczestnictwa i sprawowania współodpowiedzialności przez wszystkich ochrzczonych, zarówno mężczyzn jak i kobiety, w różnorodności ich charyzmatów, powołań i posług. Pragnienie to zmierza w trzech kierunkach. Pierwszym z nich jest konieczność aktualizacji umiejętności głoszenia i przekazywania wiary przy użyciu odpowiednich metod i środków dostosowanych do współczesnych uwarunkowań. Drugim jest odnowa życia liturgicznego i sakramentalnego, mająca za punkt wyjścia celebracje, które są piękne, godne, przystępne, w pełni angażujące uczestników, dobrze zakorzenione w kulturze i zdolne do podsycania zapału misyjnego. Trzecim kierunkiem jest uznanie i przekształcenie smutku wywołanego brakiem uczestnictwa tak wielu członków Ludu Bożego w tej drodze odnowy kościelnej i walki Kościoła o dobre przeżywanie relacji między mężczyznami i kobietami, między pokoleniami oraz między ludźmi i grupami o różnych tożsamościach kulturowych i kondycji społecznej. Zwłaszcza tymi, którzy są ubodzy i wykluczeni. Ta ułomność we wzajemności, uczestnictwie i komunii pozostaje przeszkodą dla pełnej odnowy Kościoła w sensie synodalno-misyjnym. Siostry i bracia w Chrystusie Odnowiona wzajemność Pierwszą różnicą, jaką napotykamy jako ludzie jest ta istniejąca między mężczyznami a kobietami. Naszym powołaniem jako chrześcijan jest uhonorowanie tej danej przez Boga różnicy, przeżywając ją w łonie Kościoła w dynamicznej wzajemności relacyjnej będącej znakiem dla świata. Refleksja nad tą wizją w kluczu synodalnym, w oparciu o wkłady zebrane na wszystkich etapach, uwydatniła potrzebę pełniejszego uznania charyzmatów, powołania i roli kobiet we wszystkich obszarach życia Kościoła. Jako niezbędnego kroku w promowaniu tej relacyjnej wzajemności. Perspektywa synodalna wskazuje na trzy teologiczne punkty odniesienia które mogą służyć jako wskazówki w rozeznawaniu. Uczestnictwo opiera się na eklezjologicznych skutkach sztu. Jako lud ochrzczonych nie jesteśmy wezwani do zakopywania naszych talentów, ale do rozpoznania darów, które Duch wylewa na każdego, dla dobra wspólnoty i świata. Szanując powołanie wszystkich osób, dary, które Duch przyznaje wiernym, wzajemnie ze sobą harmonizują – a współpraca wszystkich ochrzczonych powinna być praktykowana w kluczu współodpowiedzialności. W naszej refleksji prowadzi nas świadectwo Pisma Świętego. Bóg wybrał niektóre kobiety, aby jako pierwsze były świadkami i głosicielkami zmartwychwstania. Na mocy Chrztu Świętego cieszą się pełną równością, otrzymują to samo wylanie darów Ducha Świętego i są powołane do służby na rzecz misji Chrystusa. W tym sensie pierwszą zmianą, która musi się dokonać, jest zmiana mentalności. Nawrócenie na wizję relacyjności, współzależności i wzajemności między kobietami i mężczyznami, którzy są siostrami i braćmi w Chrystusie, z perspektywą wspólnej misji. To właśnie komunia, uczestnictwo i misja Kościoła ponoszą negatywne konsekwencje braku nawrócenia relacji i struktur. Jak stwierdza jedna z konferencji episkopatów Ameryki Łacińskiej, kościół, w którym wszyscy członkowie mogą czuć się współodpowiedzialni, jest również atrakcyjnym i wiarygodnym miejscem. Głosy konferencji biskupów przyznają, że jest wiele obszarów życia kościelnego otwartych na uczestnictwo kobiet, wskazując jednocześnie, że często te możliwości uczestnictwa nie są wykorzystywane. Dlatego sugerują, że druga sesja powinna przyczynić się do poznania tych możliwości i zachęcić do ich dalszego rozwoju na poziomie parafialnym, diecezjalnym oraz w innych środowiskach eklezjalnych, w tym na stanowiskach odpowiedzialności. Proszą również o zbadanie innych form posługiwania i działalności duszpasterskiej, aby lepiej wyrażać charyzmaty, które Duch Święty rozlewa na kobiety w odpowiedzi na potrzeby duszpasterskie naszych czasów. Jak podkreśla jedna z konferencji episkopatów Ameryki Łacińskiej, w naszej kulturze obecność maszyzmu jest nadal silna, podczas gdy we wszystkich sferach kościelnych potrzeba bardziej aktywnego udziału kobiet. Jak stwierdza papież Franciszek, ich perspektywa jest niezbędna w procesach podejmowania decyzji oraz przy obejmowaniu ról w różnych formach duszpasterstwa i misji. Z uwag konferencji episkopatów wyłoniły się konkretne wnioski do rozważenia podczas drugiej sesji, w tym promocja przestrzeni dialogu w Kościele, aby kobiety mogły dzielić się doświadczeniami, charyzmatami, kompetencjami, intuicjami duchowymi, teologicznymi i duszpasterskimi dla dobra całego Kościoła. Szersze uczestnictwo kobiet w procesach rozeznawania eklezjalnego oraz na wszystkich etapach procesów podejmowania decyzji. Większy dostęp do stanowisk odpowiedzialności w diecezjach i instytucjach eklezjalnych, zgodnie z już obowiązującymi przepisami. Większe uznanie i stanowcze wsparcie dla życia i charyzmatów kobiet konsekrowanych oraz zatrudnienia ich na stanowiskach wymagających odpowiedzialności. Dopuszczenie kobiet do stanowisk wymagających odpowiedzialności w seminariach, instytutach i na wydziałach teologicznych zwiększenie liczby kobiet pełniących rolę sędziego w procesach kanonicznych. Zebrane wypowiedzi wzywają również do zwrócenia większej uwagi na używanie bardziej inkluzywnego języka oraz na szereg obrazów z Pisma Świętego i tradycji wykorzystywanych podczas kazań, nauczania, katechezy i przy redagowaniu oficjalnych dokumentów Kościoła. Podczas gdy niektóre kościoły lokalne wnoszą o dopuszczenie kobiet do posługi diakonatu, inne ponawiają swój sprzeciw. W tej kwestii, która nie będzie przedmiotem prac drugiej sesji, należy kontynuować refleksję teologiczną w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Grupa badawcza nr 5, uwzględniając wyniki dwóch poprzednich komisji zajmujących się tym tematem, przyczyni się do dalszego rozwoju tego zagadnienia. Wiele z wyżej wymienionych postulatów dotyczy także świeckich mężczyzn, których niski udział w życiu kościelnym jest często przedmiotem skarg. Ogólnie rzecz biorąc, refleksja nad rolą kobiet uwidacznia pragnienie wzmocnienia wszystkich posług pełnionych przez świeckich – mężczyzn i kobiet. Apeluje się również o to, aby odpowiednio przygotowani świeccy, zarówno mężczyźni jak i kobiety, mogli mieć udział w głoszeniu Słowa Bożego. W tym również podczas celebracji Eucharystii. Wezwanie do nawrócenia i reformy. Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność od wezwania do nawrócenia. Jest to zaproszenie do ponownego przemyślenia osobistego i wspólnotowego stylu życia oraz do tego, by pozwolić się przemieniać duchowi świętemu. Żadna reforma nie może ograniczać się jedynie do struktur, lecz musi być zakorzeniona w wewnętrznej przemianie zgodnie z zamysłem samego Jezusa Chrystusa. Dla kościoła synodalnego pierwszym nawróceniem jest nawrócenie do słuchania, którego ponowne odkrycie jest jednym z największych owoców przebytej do tej pory drogi. Najpierw słuchanie Ducha Świętego, który jest prawdziwym protagonistą synodu a następnie słuchanie siebie nawzajem, jako kluczowa postawa w misji. Synodalny styl Kościoła oferuje ludzkości wiele ważnych przemyśleń. W epoce charakteryzującej się coraz większymi nierównościami, rosnącym rozczarowaniem tradycyjnymi modelami sprawowania rządów, zniechęceniem do funkcjonowania demokracji i dominacją modelu rynkowego w międzyludzkich relacjach oraz pokusą rozwiązywania konfliktów siłą zamiast dialogiem, Synodalność może być inspiracją kształtującą przyszłość naszych społeczeństw. Jej atrakcyjność wynika z faktu, że nie jest ona strategią zarządzania, lecz praktyką, którą należy przeżywać i celebrować w duchu wdzięczności. Synodalny sposób przeżywania relacji jest społecznym świadectwem, które odpowiada na głęboką ludzką potrzebę bycia przyjętym i docenionym wewnątrz konkretnej wspólnoty. Rzuca wyzwanie rosnącej izolacji osób i kulturowemu indywidualizmowi, które często pochłaniają także Kościół i wzywa nas do wzajemnej troski, współzależności i współodpowiedzialności na rzecz dobra wspólnego. Jednocześnie stanowi również wyzwanie dla przesadnego kolektywizmu społecznego, który tłamsi jednostki i nie pozwala im być wolnymi podmiotami własnego rozwoju. Gotowość słuchania wszystkich, zwłaszcza ubogich, promowana przez synodalny styl życia, stoi w rażącym kontraście ze światem, w którym skonsolidowana władza wyklucza ubogich, zmarginalizowanych oraz mniejszości. Realizacja procesu synodalnego pokazała, jak bardzo sam Kościół potrzebuje rozwoju w tym wymiarze. Prace grupy badawczej numer dwa skupiają się również na powyższym zagadnieniu. Na wszystkich etapach procesu synodalnego mocno podkreślano potrzebę uzdrowienia, pojednania i przywrócenia zaufania w łonie Kościoła i w społeczeństwie. Jest to fundamentalna wytyczna dla misyjnego zaangażowania ludu Bożego w naszym świecie, a jednocześnie dar, o który musimy prosić z góry. Pragnienie podążania tą drogą jest samo w sobie owocem odnowy synodalnej.